Krótki disclaimer jeszcze dodamy. a Mianowicie bardzo przepraszamy za jakość um, nagrania, która odstaje od ostatnie, ostatnich wysokich a standardów. A że się przyzwyczailiście, bo łatwo się do dobrego przyzwyczaić. No, ja się przyzwyczaiłem, ale no moja, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Sfakowałem mikrofon, ale nie wziąłem tej torby z auta i po prostu no już... No. A mieliśmy, musieliśmy to z siebie wyrzucić, bo byśmy się, jak to się mówi, że Powinna udusić, wykształcić. Przez święta już. po prostu byśmy byli tacy spięci. Nie. Dokładnie. A no. teraz e, musieliśmy teraz to już. wypluć i teraz już będziemy wyluzowani. Także no. miłego słuchania. Z z tej strony Maciej Kaczyński. a z tej Piotr Podsiadły. Jest 30 odcinków później, bo właśnie przed chwilą zrobiliśmy taki mały test i okazało się, że ostatnim razem o Browarze Cantillon mówiliśmy w odcinku 24. Czyli znaczy 30 odcinków później wracamy, można powiedzieć, do tematu Browaru Cantillon, ale tak naprawdę nie do końca, bo ten temat jest takim pretekstem, może, można powiedzieć, do takiej troszeczkę szerszej dyskusji, Chcemy się skupić na takim, na takim ogólnym zapasowaniu piwnego świata um, piwami z Belgii. No A piwa z Brawl Cantillon um, chyba są na topie w ogóle tego całego hypu, jak to młodzież dzisiejsza mówi. czy Ach, ta młodzież. Ta dzisiejsza młodzież, no. e, Bo, bo no, jest marka tak, w tym wszystkim jest. Znaczy, no, zawęźmy, zawęźmy od razu. Na pi nie, nie piwa z Belgii jako takie, tylko hmm. właśnie lambiki. Lambiki, lambiki e, i czyli... pochodne piwa, o których mogliście słuchać w poprzednim odcinku i chyba w jeszcze poprzednim, być może trochę. I w następnym, e, piwa, kwaś, i w jeszcze no. następnym. I ogólnie to będzie e, Lambic Talks. E, się <śmiech> będziemy nazywać niedługo. nie no, Może aż tak to nie, ale jeszcze trochę na pewno o tym posłuchacie. Także jeśli ktoś jeszcze na przykład nie doczytał albo się nie doedukował w kwestii Lambików, to niech to zrobi, bo będziemy o nich jeszcze dużo mówić a nie do końca tłumaczyć wszystko od podstaw. Już odsyłamy w kwestii tłumaczeń do ostatniego odcinka i 30-sekundowego wyzwania Lambika, w którym było to tłumaczone. No i do odcinka 24, właśnie. żeby posłuchać nasze pierwsze wrażenia, takie na świeżo właśnie z browaru Cantillon, kiedy byliśmy tam po raz pierwszy. Piotrek już tam był... Uśmiechamy się pod nosem dzisiaj, słuchając trochę tak, tych wrażeń tak, i tak. takich naszych zaskoczeń, które teraz są e, albo... Kwestie dla nas oczywiste, albo może takie, na które mamy zupełnie inne spojrzenie. No co nie zmienia faktu, że na pewno wtedy się nie spodziewaliśmy, że wrócimy do Cantillon tak, yy, tak szybko, a w moim przypadku też tak często. To. <laughs> no to I um, mniej więcej od um, te 30 odcinków oznaczała w, w wydaniu Piotrka jakieś 150 wizyt do Obrwalu Cantillon. No może ale um, ale no. Bywasz tam dosyć często, prawda? No zdarza mi się. No, a dlaczego, na... obawiam, obawiam się, że już mnie rozpoznają z twarzy niestety. No a dlaczego właściwie, jaki jest sens w ogóle bywania tak, tak często? Wytłumacz mi. Eee, nie, nie mam pojęcia. <śmiech> nie w zasadzie, nie. no czasami ktoś mi każe jechać i, <śmiech> i ja mam gdzieś zapisane, zapisane mam gdzieś na telefonie, że mam coś tam kupić w sumie. Nie bardzo wiem co, no, ale podchodzę tam, mówię, że to chcę, oni mi dają i generalnie wychodzę i potem, potem sprzedaję to komuś. <śmiech> <głos> Jakoś coś, coś w tym stylu. Chyba... No tak, bo, no bo właśnie w tym wszystkim troszeczkę pojawił się taki problem. W co... Nie, dobrze, bo ktoś może jeszcze nie wyłapać, że to, no. był, że to był żart, to spustujmy, że to był żart. to był żart Pojawiam się tam, gdyż yy, będąc w Belgii grzechem byłoby nie korzystać z tego, że mogę wsiąść w pociąg i być w Brukseli za 5 w, euro. pół godziny. A jak ci, co z Was byli, to wiedzą, a ci, co nie, to yy, się dowiedzą, że na szczęście Browar Cantillon akurat znajduje się no, niespełna 10 minut pieszo od y, głównego dworca kolejowego. Także no, tym bardziej pokusa jest duża. No i też to, że te piwa się dosyć często zmieniają chyba na sprzedaż. Piwa się sprzedaż. Te, których można spróbować w Browarze, ale może co ważniejsze, zwłaszcza w kontekście dzisiejszego odcinka i tego, o czym chcieliśmy rozmawiać, piwa, które można tam kupić no, na wynos po prostu w butelkach w sklepie, ponieważ tam w ciągłej podaży jest Geze, czy Krik Krik oraz y, na pewno, tak, Haze i Krik, często również y, Rose de Gambrinus, mm -hmm. czyli to jest nowy Frambois, piwo z malinami. Y, I tak naprawdę z tych takich, to są podstawowe piwa, które praktycznie są tam w ciągłej podaży. No natomiast, właśnie cała Sprawa rozchodzi się o te tak zwane piwa sezonowe, czyli takie, które są właśnie dostępne w sprzedaży w browarze przez najczęściej miesiąc, dwa, no trzy miesiące to maksimum i są związane z procesem produkcyjnym tego piwa. Poszczególne style w zależności od tego jakie owoce są do nich dodawane mają inny czas leżakowania mm. i dlatego też tak cyklicznie w danych miesiącach dane piwa się pojawiają. No i co się z tym wiąże i chyba to troszeczkę się zmieniło od tego 24 odcinka, kiedy byliśmy za pierwszym razem, albo przynajmniej my sobie z tego albo tak, właśnie nie, nie zdawaliśmy tego sprawy. Tak no właśnie. No to jest właśnie to, no jak po prostu przyciąga, jak magnes po prostu właśnie te sezonowe piwa do tego stopnia, że no właśnie co to, co to była za premiera piw? Że, że właśnie tak się to takim szerokim echem było? No cały był, czas był? w zasadzie nie wiem, czy powinniśmy to mówić, chociaż już teraz zapasy mamy porobione, więc, więc w sumie możemy. Nic nam nie szkodzi. Piwa, y, jeśli dobrze wymówię, do czego zaraz będziemy nawiązywać, ale piwa fufum i Nat, czyli właśnie te sezonowe lambiki odpowiednio z dodatkiem Moreli oraz Rabarbaru, które są dostępne bodajże od koń obecnie w browarze z, z przerwami, od końca października, no w zasadzie to do teraz. Do teraz możemy no. wspomnieć, że. Dla tych, którzy y, polegają tylko na stronie Cantillon internetowej i na Facebooku, gdzie oni niby mają e, na bieżąco, na bieżąco uzupełniać, no. które piwa są dostępne, to z względów, o których zaraz będziemy mówić, obecnie nie uzupełniają, ale te piwa w browarze obecnie są e, no w ciągłej podaży, przynajmniej były tydzień temu, tak, weekend 16-17 na 17 grudnia. No i y, tak, wydaje, wydaje mi się, że chyba ten rok był pierwszy, tak mi się wydaje przynajmniej, po reakcji browaru też to widać, właśnie, o czym chcieliśmy porozmawiać, w którym no, ewidentnie widać było, że troszeczkę ich um, przerosło to zainteresowanie. Na zasadzie, nie że wiem, po czy prostu... przerosło, no może przerosło, tak. Znaczy trudno odpowiedzieć, że przerosło. Znaczy może nie, jeśli chodzi o ilość pit jako taką, ale po prostu o no, sposób i styl i właśnie takie zafascynowanie tym piwem na zasadzie, że, że ludzie są w stanie po prostu stać w kolejce godzinami i po prostu nie, nie mają nic tak, do właśnie... tylko po to, żeby zdobyć to piwo. Może, może zacznijmy jakoś chronologicznie, bo myślę, że to może być pod tym względem ciekawe, przynajmniej z moich wrażeń, mhm. ponieważ właśnie moja pierwsza wizyta w tym roku, to znaczy podczas mojego pobytu w Belgii w browarze Cantillon, to była właśnie wizyta w październiku jeszcze, czyli no niespełna miesiąc po moim przyjeździe tam, kiedy właśnie na Facebooku pojawiło się ogłoszenie, że te piwa będą... Rusza ich sprzedaż, tak? Pierwsze, pierwsze, to pierwszy rzut przegapiłem. Wówczas te piwa, przynajmniej ta partia, którą oni przeznaczyli na sprzedaż, się rozeszła, bodajże po trzech, czterech dniach. Mhm. Natomiast e, postanowiłem skorzystać z tego drugiego e, ogłoszenia i rzeczywiście pojechałem, nie pamiętam jaki to był dzień, chyba wtorek, pojechałem do browaru, właśnie średnio mi to wtedy pasowało jakoś, e, ale. No ale co zrobić? Ale nawet mówię, a może podjadę, bo to z kolegą jeszcze, e, tak jak to powiedzieć, gdy baliśmy i mówię, może pojadę w czwartek, bo akurat będę miał wtedy na pewno, będzie mi to pasować, no, ale mówię, a już dobrze, skoczę. No i te, tak się składa, że właśnie podczas tego drugiego rzutu wszystkie te piwa się rozeszły właśnie w ciągu tego jednego dnia, nawet nie całego. Ale udało Ci się dostać. Udało mi się dostać, z tym, że byłem tam rano około godziny 11 i zostało mnie coś, czego nie widziałem w Cantillon wcześniej, czyli kolejka wystająca za bramę, za drzwi, wejściowe browaru. No i tutaj taki note, bo ja z kolei to z dystansu obserwowałem całą tą sytuację, bo pamiętam, że się pojawiały w różnych tam takich miejscach polskiego świadka piwnego, właśnie różne komentarze, jakieś relacje z Cantillon, no, że ludzie po prostu generalnie narzekali na to strasznie, że, że to było słabo zorganizowane, właśnie, że nie było żadnej informacji, że była długa kolejka, że która była non-stop przesuwana um, do środka, na zewnątrz. Um, nie było cały czas wiadomo, jakie będą limity sprzedaży tych Nie, pis. to było wiadomo. Tak, to było wiadomo? To jest na okay. stronie wisi i wiadomo, maksymalne tak, limity na te piwa sezonowe to są po trzy butelki na osobę, a często jest mniej, ale mm -hmm. taki standardowy, najbardziej powszechny to są trzy butelki na osobę, na a, kartę właściwie. A ogółem, a ogółem chyba wszystkich maksymalnie jest 18 na osobę. Tak, osiemnastu 18 tak, 18 butelek. Yy, no ale yy, yy, więc, więc jak zobaczyłem te komentarze, to teraz napisałem do Piotrka właśnie, wow, co tam się dzieje, nie? Jakby i chyba z tego sprawia podpisałeś, że no okej, okay, był trochę chaosu, jakby to nie było jakoś super zorganizowane, ale z drugiej strony nie był aż tak źle, na zasadzie, że po prostu jakaś masakra organizacyjna, że nikt tak, nie wie, co się tak. dzieje. Znaczy trzeba w ogóle, nie wiem, to... Teraz się waham, czy to będziemy do tego nawiązywać już jakby próbując to tłumaczyć, ale myślę, że to jest ważne, żeby wspomnieć na początku, zwłaszcza dla osób, które nas tak słuchają i nie siedzą w tym bardzo, że to jest browar, to jest browar stikty rodzinny. To mm. nie jest... E... To nie jest takie przedsiębiorstwo stricte z jakimś planem biznesowym i nastawione typowo na po prostu maksymalizację zysków i tak dalej. To jest naprawdę to jest firma rodzinna, dosłownie praktycznie w No których popularność Procent osób, które tam Stryk. pracuje, to jest właśnie no, żona piwowara, matka piwowara, dziadek piwowara, czyli Stryk. założyciel, dzieci, wnuki ciotka, także i całe ta, właśnie to przedsiębiorstwo się, także to są no, ludzie, jak to powiedzieć, oni są tam, to, nie są może nawet wykształceni pod kątem, nie wiem, marketingu, jakiegoś tam zarządzania, sprzedażą i tak hmm. dalej, czyli to jest po prostu, no jak to powiedzieć, no, no tak, no, rodzinne rodzinne, przedsiębiorstwo. Rodzinne przedsiębiorstwo, które po prostu um, przez lata ten biznes prowadza, prowadziło w ten sam sposób, i przez to, że się mocno zmienił rynek, to wydaje mi się, że oni po prostu troszeczkę nie nadążają albo raczej może nie chcą nadążyć, bądź po prostu nie podoba im się ta zmiana. No bo, bądź szczerzy, no większość biznesów w, w środowisku, w którym jakby no, popyt przewyższa podaż, no po prostu triumfuje. Tak, tak po i to prostu... się w ogóle wydaje coś, do czego się dąży. Oczywiście. Tak? To no. jest wymarzona sytuacja. Restauracje, wtedy... restauracje, do których ustawiają kolejki, właśnie limity, no słuchajcie, limity na piwo, tak, że w no sensie, że można, że można pójść do browaru i kupić tylko jakąś ilość butelek, bo chcą... Ale jakiś absurd. No... Halo, tutaj niewidzialna ręka rynku po prostu sztywnieje w tym momencie. Dokładnie. E, ale e, no tak, tak Natomiast jest. Natomiast inne części ciała birgików też sztywnieją <grym> na <grym> myśl <grym> o tychże piwach. No bo szczególnie wydaje mi się, że tutaj, znaczy to chyba na europejskim rynku też, no ale w Stanach to już szczególnie te piwa po prostu... Um... No i właśnie, bo powiedzmy, bo do czego my dążymy? Dążymy do tego, że te kolejki ustawiają się po to, że z racji właśnie chociażby na te limity, na to, że te piwa pojawiają się rzadko, no praktycznie osób, które chciałyby je dostać jest przynajmniej, no nie chcę też za liczbami, ale jest kilkakrotnie, kilkadziesięciokrotnie, kilkasetkrotnie więcej niż osób, które je rzeczywiście dostaną. A co to powoduje? Powoduje to, że na czarnym czy szarym rynku w wtórnym obiegu no po prostu te piwa są odsprzedawane za dużo wyższe ceny. Dużo. I, I to samo w sobie jeszcze nie byłoby jakimś, jakąś straszną e, rzeczą, ponieważ no, to jest dosyć powszechne w przypadku wszelakich hmm. e, piw, tylko że innych produktów tego typu zresztą. E, no, tylko tutaj, m, właśnie to, co jest uderzające, że e, wykształtował się, można powiedzieć, cały rynek e, na tym się opierający. No, może rynek, jest za dużo powiedziane, ale przynajmniej więcej niż kilka przypadków potwierdzonych, kiedy po prostu tą kolejkę tworzyły osoby, no tak zwane słupy. Słupy? Nie, nie. Słupy. Stacze, stacze. stacze słupy, Czyli, czyli osoby prostu... kompletnie nie zainteresowane piwem, kompletnie nie mające pojęcia w zasadzie nawet po co stoją, tylko albo stoją. we własnym interesie, albo nawet częściej wysłane przez kogoś, znalezione w inter przez internet przez kogoś ze Stanów, żeby po prostu te piwa nabyły i potem odsprzedały dalej, czy wysłały, czy wysłały no. za odpowiednim wynagrodzeniem. No i no, jak można się to myślać, tak jak zarysowaliśmy mniej więcej, jak ten biznes wygląda, no to oczywiście to się nie spotyka z sympatią, czy tam aprobatą właścicieli. Dokładnie, no browar, który właśnie miał tą rodzinną atmosferę, tak. opierało to się na tym, że można rzeczywiście tam, znaczy nadal można... W w zasadzie, o czym zaraz będziemy mówić, tam rzeczywiście. No, że jest przyjść, to historyczny budynek, tradycyjna metoda i tak dalej. Że oni po prostu nie są przyzwyczajeni do tego, że nagle w kolejkach się ustawiają ludzie, którzy o tych piwach kompletnie nie mają pojęcia. Tak? I w Czy, sumie że... ich nie w sensie ich nie chcą. Tak, no, że, że jakby nie kupują dla siebie, tylko po prostu kupują z czysto biznesowego powodu. No i to troszeczkę się chyba kłóci z taką filozofią ich. No i jak możesz domyślić, to po prostu tworzy pewnego rodzaju takie tarcie na linii browar, a konsumenci w jakimś, w jakimś, w jakimś sposobie. Dokładnie. No i różne browary radzą sobie w różny sposób. ale no właśnie... Tak jak różne firmy radzą sobie w tak. różny sposób. Ale różny... no Cantillon tutaj właśnie troszeczkę zakresu pokowało bo... i można powiedzieć troszeczkę tak wyeksponowało ten problem no bo są dosyć wokalni można powiedzieć tak w tym, ym, tej komunikacji na zasadzie że jakby dzielą się na bieżąco tak to no Walam prosto z mostu ale no, prosto z mostu że, chyba, prosto, że po prostu mi się to nie podoba chyba tak? tym kto wali prosto z mostu jest, jest główny piwowar no i tym samym można powiedzieć że no właściciel mhm. a przynajmniej szef, szef całego przedsięwzięcia czyli Jean van Ruw, yy, no, który jest yy, tak, no może, może to powiedzmy, no o, właśnie, bo część z Was, którzy nas słucha, zwłaszcza jeśli mają coś wspólnego z e, ekonomią, chociażby podstawową, no zaraz stwierdzi hola hola, no właśnie, przecież to jest wymarzona sytuacja, no tak. trzeba korzystać, podnieść cenę mhm. i znaleźć ten tak zwany punkt e, równowagi rynkowej, tak. tak? Kiedy kolejki się zredukują, cały czas będziemy sprzedawali na pniu to co mamy i zostanie nam więcej w kieszeni. E, no właśnie, tylko podejście browaru, głównie, Czy ale nie, no, no, nie tylko m, nie tylko, Rana, tylko m, myślę, że generalnie całej rodziny, zresztą jego ojca, który jest założyciem Brwaru, e, No jest takie, że, że właśnie to nie jest komercha, To jest takie hasło troszeczkę, że Lambic for everyone i e, bardzo często on nawiązuje do tego, że właśnie e, jak on może podnieść ceny, skoro nadal no bo właśnie, te, sprzedaż tych piw sezonowych to jedno, ale tak jak powiedziałem, oni przez cały rok głównie sprzedają hezy, klika mm -hmm. e, i te piwa są kupowane przez no, lokalsów, którzy piją te piwa od 20-30 tak. lat, e, kupują po, po skrzynce, dwie skrzynki za każdą wizytą e, i kupowali je w czasach, kiedy właśnie no, Lambik praktycznie był na, na wyginięciu w latach 90 no i on mówi, jak możemy podnieść cenę nie mógłbym spojrzeć tym ludziom prosto w oczy, hmm. którzy kupują od nas właśnie za takie, i tak jak na powiedzmy piwo dosyć wysokie ceny, już. Tak. Nie mógłbym spojrzeć w oczy, jakbym podniósł je dwukrotnie, trzykrotnie, czterokrotnie. Hmm. Więc nie tędy droga. No znaczy to jest właśnie ten dylemat, tak, można powiedzieć, który, który przed którym mi stają. No ale właśnie mówię, Cantillon troszeczkę wyszedł jakby tak naprzeciw tym wszystkim takim petencjom, i właśnie powiedział o tym, że no, no nie podoba im się to. No, no nie, nie podoba im się, to bardziej... taki słynny właśnie post Posta na Facebooku, jakby... troszeczkę jednak e, budzący również, również kontrowersję, ale i śmiech, ponieważ no jest tam właśnie te żale wylane mhm. i to, że sta, stają w, w kolejce ludzie, którzy nawet nie umieją poprawnie wymówić nas w piw. Mhm. No i cóż, no ja z bólem serca muszę powiedzieć, że z racji <laughs> tego Maciek mo, pewnie też że no, mój francuski. Um... Znaczy ja też się staram i jak mi się wydaje tak wymawiam, co nie zmienia faktu, że właśnie browar się zajmuje że są ludzie, którzy nawet nie umieją poprawnie wymówić nas w piw. No przy tych łatwiejszych wydaje mi się, że sobie radzę, ale przy niektórych, zwłaszcza jak słyszałem jak ktoś się wymawia z pracowników browaru ale właśnie jakieś tam nowe, no nie jestem przekonany, więc a jakby lambikami, jeśli piwem generalnie, możecie uwierzyć, że się interesujemy, więc to nie jesteśmy jednymi z tych, którzy nie wiedzą po co stoją. No więc, więc... więc był taki słynny post na Facebooku, którym właśnie, no albo właśnie Jean, albo ktoś z browaru po prostu trochę wylał żale na zasadzie, że właśnie, że nie podoba im się to, nie akceptują tego, i no tylko że z drugiej strony, co tak naprawdę mogą zrobić? Znaczy, z tym? No właśnie dla mnie, jak to by, jest problem, rozwiązanie tak? pojawiło się, jakby to powiedzieć, znikąd samo, najprostsze z możliwych troszeczkę, które, którego skuteczność w dodatku zauważyliśmy na własne oczy, e, czyli to, że te piwa e, w tym tygodniu przed świętami cały czas były ogłoszone. na sprzedaż, tylko nie było to nigdzie mm. ogłoszone. Ani na stronie, ani ani na Facebooku. No i przyszliśmy do browaru, i liczba ludzi, która tam była, była powiedz, powiedziałbym standardowa. Dużo ludzi na Dużo wycieczki. Było. Dużo ludzi było, Dużo Do sklepu bynajmniej nie było żadnej kolejki. Mimo, że te, te same piwa, które właśnie po której kolejka stała, na zewnątrz były. No wiadomo, że nie jest to idealne rozwiązanie, bo są. My się teraz możemy trochę z tego pośmiać i na swój sposób skorzystać, mając możliwość podjechania i po prostu ja mogę sprawdzić, czy akurat te są hmm. piwa na, na, tak, tylko, że na sprzedaż. Różnica, nie. Różnica Ale dla jest ludzi, taka, którzy właśnie mają na przykład e, mają sobie zaplanować e, przyjazd. przyjazd, albo są nie wiem, w Brukseli na trzy dni i, i mogą wiedzieć na pewno, że jeśli pojadą tego danego, to te piwa będą na sprzedaż, albo ma, mają strzelać, no to to jest już gorsze trochę. Przecież różnica jest taka, że w momencie, gdy puszczasz coś nawet bez ostrzeżenia, to jak w środowisku birgików i ludzi zainteresowanych, to i tak się rozejdzie. Tak? Bo, bo są grupy... No właśnie tak mi się wydaje. Bo są grupy i tak dalej. A w momencie, gdy oni ogłaszają to oficjalnie, no to nagle to też trafi do dystrybutorów, do ludzi, którzy, którzy typowo podchodzą do tego w sposób biznesowy. biznesowy tak? Tak. W ogóle nie na zasadzie wow, rewelacyjne piwa, kupię, nie wiem, załóżmy jedno na spróbowanie, a jedno do mojego klubu Piwowarskiego ze Stanów, tam z New Jersey czy gdzieś tam, bo na tym to się głównie sprowadza, nie? Mhm. Zresztą to, to widać w, właśnie, jak się tam przebywa, że często właśnie są Amerykanie, którzy mówią, że o, że kupują dużo, no bo po prostu jak wrócą do, do, do domu, no to już mają po prostu zapisy właśnie z jakiegoś swojego klubu, czy jakichś znajomych, którzy też siedzą w tym, w, tym, w różnych tego typu piwach, że chcą też spróbować. No i mówmy się, tak? to nie jest jakieś też super dziwne i nie ma jakby co zrównywać właśnie całego odsprzedawania tych piw czy, czy wymieniania się z nimi jakby do jednego po prostu robienia biznesu bo no z drugiej z strony y, często gęsto nie ma innej możliwości dla kogoś spróbowania tych piw niż właśnie kupienie ich z drugiej ręki Dokładnie. niż y, napicie się ich na jakimś bottle sharingu gdzie ta cena jest no, pewnie często wywindowana troszeczkę i tego typu rzeczy, bo nie każdy ma możliwość właśnie pojechania do Brukseli i akurat w tam danym terminie i ich nabyć. A no, dystrybucja e, tych piw no, praktycznie nie istnieje. Mm. To znaczy jest w takim ekskluzywnym i e, wąskim e, no, wąskim liczbie sklepów, że... Jeszcze tych takich flagowych jeszcze, tak? Ale tych tak, tak. sezonowych, no to naprawdę słabo. No a innym podejściem jest to, o czym mówił e, właśnie e, Armand z e, Dreifontain? Fontaine. Um, czyli, że po prostu no, zdecydowali, że najrzadsze piwa będą na sprzedaż tylko Chociaż to prowadze. jeszcze jest takie chyba palcem na wodzie pisane na no, razie. To, że... Zdecydowali, tylko jeszcze to nie, nie jest tak przyklepane, to tak trochę spo, spoilujemy znaczy, już mi się, mi się następny wydaje, odcinek. Mi się wydaje, że, um, że do tego to będzie dążyć. w sensie, że jak będą do tego dążyć, że nadal będą się pojawiały na jakieś specjalne okazje, będą, będą wypuszczać jakieś tam ilość tych butelek, ale na tej zasadzie, że nie będą tego sprzedawać dystrybutorom żadnym oficjalnie, mhm. tylko bo będą to sprzedawać w browarze, bo no, ewidentnie widać, że ci tradycyjni belgijscy producenci tego piwa nie czuły się komfortowo w tej sytuacji. To wydaje mi się, że... No tak, no tylko wiesz, to jest coś, gdzie też o czym słyszałem, e, czy przeczytałem, e, no że właśnie Cantillon zamknął listę tych dystrybutorów, którym mm -hmm. wysyła te chociażby sezonowe piwa już kilkanaście lat temu i nie, nie ma nowych, jakby nie ma opcji, żeby się m, zgłosić i powiedzieć, hej, chciałbym sprzedać wasze piwa, bo po prostu... No, oni nie wyrabiają, tak? Mm. Oni mają bardzo ograniczoną ilość tych. No, właśnie, i to jest, capacity, i to jest kolejna rzecz, że, że, że właśnie um, jak ja zobaczyłem te wszystkie narzekania, że o, że przenosili na ciągle w tej kolejce, ale z drugiej strony naprawdę to miejsce jest malutkie, tak? To jest pracujący tak. browar. To jest, um, to jest no, miejsce, można powiedzieć, legenda, do którego przybywa mnóstwo, mnóstwo ludzi, turystów i nie tylko. I naprawdę oczekiwanie, że nagle to będzie w takim amerykańskim stylu taproom, w którym po prostu jest menadżer taproomu, są zatrudnieni hmm. ludzie osobni do tego i w ogóle jest cała osobna operacja taproomu. Cały szałciał. To, tak, to tak nie wygląda, tak? To, tak um... jak w Dreifontainen teraz chociażby. Dokładnie. No. O, o czym posłuchacie w którymś z następnych odcinków? No, um, że, <śmiech> że um, gadżety sprzedaje żona, właśnie tego żona, um, bilety na wycieczki sprzedaje ojciec. Jakby to jest to jest naprawdę zupełnie inny klimat, który. I trzeba to też zrozumieć. No, trzeba to zrozumieć, tak. I oczywiście, i oczywiście mogliby zrobić taprum pewnie w okolicy browaru, mogliby zrobić um, pistolet na koszulki, co godzinę, mogliby zatrudnić ludzi, którzy będą się na tym średnio znać, menadżera, który się będzie to biznesowo ogarniał. No, tylko, że wydaje mi się, że no, jeżeli się prowadzi tego typu biznes, no to ma się pewnego rodzaju takie opory przed pójściem w tę stronę. No bo wiadomo, że jak się w to pójdzie, to potem bardzo trudno jest się z tego wycofać. To na pewno. Tak? Nie, ale tutaj widać, że, że to jest taka naprawdę stara szkoła, mhm. po prostu nie do... Nie do przekonania. No A. i oczywiście efektem ubocznym tego, niestety, jest troszeczkę to, że no widać, że ci ludzie są zmęczeni. Tak. Tak mi się tak. wydaje, że są tą popularnością zmęczeni, bo to są ludzie, którzy pracowali w tym browarze od dawna. To nie są żadne, właśnie, żadni nie, nie, nie studenci na, prawda, peak time, mhm. żeby było więcej. Mam, mam takie wrażenie, jak teraz byliśmy właśnie w Cantillon i, i z tego, co właśnie opowiadałeś też, że najzwyczajniej się świecie troszeczkę ta popularność się przerosła i są tym zmęczeni, no to przekłada się na to, że po prostu um, no można powiedzieć, ten klimat troszeczkę, ten traci klimat na, troszeczkę tym. na tym traci, bo um, no właśnie wszyscy są zmęczeni, um, jakby tak podchodzą właśnie... podejście do klienta już jest takie, że założenie zasadzie... jest takie, że raczej pewnie ty jesteś właśnie jednym z tych, mhm. którzy przyszli tylko kupić po to, żeby sprzedać, ewentualnie jak z nami pogadasz i się okaże, że nie, to wtedy będziemy dać Ciebie może milsi, tak. tak? No więc e, dam przykład, tak? Na przykład właśnie byliśmy, byliśmy w, w Cantillon, że em, no, generalnie jest tak, takie m, przeświadczenie w środowisku, że ok są rzeczy wymienione na tablicy, ale zawsze jeszcze Wypada spytać, że żeby... znaczy wypicia piw do spróbowania na miejscu. Tak, że zawsze można zagadać, jak to się tak popularnie mówi, e, czy przypadkiem nie mają czegoś jeszcze takiego ekstra, ekstra nieogłoszonego. No wiadomo, że ktoś, kto jest na zwykłej wycieczce po prostu... Muzeum Lambika, o co, to Lambik pójdziemy? Nie będzie on nic takiego dopytywał, mm. tylko spróbuję tego HES. A naprawdę, e... słuchajcie, tych wycieczek oni mają mnóstwo. No jest przemiał, tak. Oni mają dosłownie co 15-20 minut, wydaje mi się, jeśli nie, no co maksymalnie... 15 minut, co, 15 co 15 minut. Ruszają, tak. Co 15 minut rusza wycieczka na zmianę po francusku Mniejsza, i angielsku. Większa, ale ruszają... Nie, no kurczę, no my, my tam byliśmy i miałem wrażenie, że przeciętnie ta wycieczka miała tak, no nie wiem, z 20 na tak, osób. Tak, tak, tak. No to więc jest, właśnie, więc tacy ludzie po tej wycieczce się nie, nie, nie będą dopytywać. Tak. Tylko będą o to pytać bilgicy. Mhm. No, no więc jak my właśnie podeszliśmy tam i e, zapytaliśmy, no y, próbowałem być miły najbardziej jak potrafię. No może, może mi nie wyszło, nie? Że właśnie nie zapytam, Ale Maciek czy... zawsze jest miły. I bym ja, mi, ja się staram miły jakbym być Jakbym zapytał no. i bym coś miał, to bym mu dał. Po prostu pytałem, czy, czy, jakby, czy, czy, czy jest coś poza, poza tą listą i tak dalej. No to zostałem po prostu odpowiedź, a, a co za mało jest y, to, co jest na liście? No Fakt, że było dużo. Fakt, że było dużo. Fakt, że I... było Hez z 2007 roku, 2006. Coś takiego. I wszystkie tam inne fajne, Znaczy nie wszystkie inne, ale I Ja w ogóle jakby nie w tym, nie po to pytałem, żeby jakkolwiek komuś coś zarzucić. Tylko po prostu no, chciałeś dowiedzieć najczęściej. No więc tego typu właśnie historie. No właśnie, już nie mówię o tym, że takim właśnie podejrzliwym wzrokiem, no stop, jak się wchodzi, to już jest się panem. No słuchamy, co, co dla pana? No tutaj, fufu, -fu. a. Fuhu. No tak. No tak a, a was jest dwójka, to dobrze, to, trz, to cztery możemy sprzedać, tak bo, no, bo sprzedaż, normalnie tak. jest trzy. Um, mm. albo, albo jak się wchodzi, to właśnie od razu się po prostu czy na wycieczkę, czy tylko do tego, ta prumu. Jeżeli jesteś w ta to czy przypadkiem nie, nie chcesz się Chociaż prze... fakt, że już, już lepiej się wygląda, jak się usiądzie i się przynajmniej napije na miejscu, mm -hmm. to już jest. Tak, poziom zaufania wzrasta. No tak, oczywiście. Że jesteś w stanie tylko przełknąć i jeszcze się uśmiechnąć. No Słuchaj, żeby, żeby, żeby było jasne, jakby oni naprawdę są bardzo mili tam i żeby, nie, żeby to nie zabrzmiało, że prostu to jakaś banda po prostu um, duszbegów popularnie hmm. żeby, ujmując tam bo pracuje. Nie. i na pewno warto to miejsce na absolutnie rozwiedzać. nie i są naprawdę ludzie fantastyczni. Ale po prostu no, widać, że ta popularność troszkę ich męczy i no, są zmęczeni na zresztą świecie. Tym, tak. tym że ten, tym przerobem ludzi, um, tymi ciągłymi pytaniami pewnie to samo i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie, żeby trochę dać osłody może dla tego, jak to powiedzieć, nieco pesymistycznego obrazu, który nakreśliliśmy, to właśnie też nawiązując do odcinka 24, w którym wspominamy o wydarzeniu e, otwartego publicznego ważenia w browarze, mm. i że fajnie byłoby odwiedzić, no to akurat tak się złożyło, że. Miałem okazję w tym roku odwiedzić, 11 listopada. Poproszę, w świętej niepodległości także godne świętowanie. Oni organizują takie otwarte ważenia dwa razy do roku, przy czym dwa razy do roku w trakcie sezonu ważennego, to musicie mieć na uwadze. Jeden raz mniej więcej z grubsza na początku, czyli jeśli oni zaczynali teraz w październiku, to to było w listopadzie, a drugie gdzieś na koniec sezonu, czyli marzec, najpóźniej kwiecień, ale raczej marzec. No i tam atmosfera była naprawdę świetna, przy czym poniekąd dlatego, że wówczas z racji, że było naprawdę duże zainteresowanie i o, osób tam tyle pewnie na quintessence się gromadzi więcej, ale tak to jest naprawdę full house, mhm. że wycieczki oprowadzają również no, przyjaciele browaru, można powiedzieć, którzy nie robią tego na co dzień, mhm. więc nie są tym zmęczeni, tylko są po prostu świrami, pasjonatami lambików i piwa, i oprowadzają w sposób naprawdę fascynujący. Są super otwarci i super szczęśliwi, jeśli zadają im się zwłaszcza jakieś bardziej wymagające pytanie. No i na tym to wszystko zyskuje. Przy tym pojawiają się bardzo właśnie rzadsze piwa na, i do spróbowania na miejscu i na wynos. Właśnie to było ciekawe, że te piwa do kupienia zmieniały się praktycznie co dwie godziny. Pojawiały różne na tablicy, więc Generalnie najlepiej było tam siedzieć od rana do wieczora i po prostu... Kupować tylko. Polować, tak? E, przy czym ja no, byłem zainteresowany głównie zobaczeniem e, tak zwanego cool ship, hmm. czyli tej wielkiej, miedzianej tacy, na którym e, brzeczka się chłodzi i e, na której w zasadzie magia się dzieje, czyli te dzikie drożdże, e, tą brzeczkę za jak to powiedzieć, no, są, samo, samo się zadają no do tej tak, brzeczki. przeczka przepięknie paruje na tym właśnie drewnianym poddaszu, no, no magiczny moment. Ale czekaj, bo ym, parę pytań. Yy, biletowane to było jakkolwiek, czy nie? Yy, Trzeba było wykupić bilet Aha. na wycieczkę taki standardowy, Aha. żeby no, mieć wycieczkę, tylko bardziej yy, dłuższą, z bardziej precyzyjnymi informacjami, mhm. yy, natomiast również z próbkami na koniec yy, i, I w ten sposób to wyglądało. Czyli rozumiem, że jakby to było tak, że ważenie się jakby działo w tle, a te wycieczki po prostu chodziły w eee, tym samym czasie. Tak, czyli? tak, mhm. chodziły w tym samym czasie, ponieważ ważenie tam standardowo się odbywało no. od godziny jakiejś 6-7 do właśnie 15-16, kiedy ta brzeczka ląduje e, już do chłodzenia. Mm, przy czym, jak przyszedłem tam na, jakby od rana o 11, żeby się upewnić o której będzie to chłodzenie, mhm. no to już wtedy był moment, że nie można było wejść do browaru właśnie ani do sklepu, ani do, znaczy tylko do sklepu, albo tylko do Tapu. Roomu. Tap roomu. co już mówimy, no nie ma tam tapów, tylko do tasting roomu bardziej. E, tylko można było wejść właśnie jedynie na zwiedzanie. Po prostu było za dużo ludzi już w browarze, Aha. prawda? A pod koniec już jak byłem, już się trochę przeluźniało. Także okay. niemniej jednak ja i tak chciałem ten, ten właśnie moment zobaczyć, no bo to, to nie jest częsta. Możliwość. No, no i no, ale to, to brzmi bardzo fajnie. No. A ten żon e, też tam krążył gdzieś w ogóle. Tak, krążył, krąży, tylko zapracowany. No, możecie wiedzieć, że on jakby no, waży tam z głównym piwowarem, więc hmm. on naprawdę. I jest władcą tam... aktywnym piwowarem. Tak, Nie bardzo, zazdaje, bardzo że, Tylko. E, kosztuje próbki nie, i nie, miesza, nie, nie. ale po prostu um, mówiłeś, że go ale... widziałeś jak nosił worki ze słodem. Tak, i no, nam, nam, Wszystko, wszystko. Hmm. E, właśnie też mus, musimy wam powiedzieć, e, może nie, że się wytłumaczyć, ale powiedzieć, że próbowaliśmy. E, były próby, żeby właśnie, zwłaszcza w tym gorącym teraz okresie i hype, okresie hype'u na Cantillon, żeby upolować wywiad z żonem, ale no ze względu na to, że jest teraz po pierwsze sezon ważelny, po drugie, przynajmniej tak powiedział, z pracy odeszła im sekretarka. Właśnie, więc tutaj też macie obraz takiego, jak ubytek jednej osoby może zaważyć na pracy browaru, więc właśnie on albo spędza dni powiedzmy do 15, spędza ważąc, od 15 siada do biura i odpisuję na maile. No, czego właśnie potwierdzeniem jest to, że osobiście mi na maila wysłanego odpisał. Także, no, jest zarobione, dlatego wywiadu z Cantillon nie ma, ale może kiedyś będzie, jak będziemy tam poza sezonem ważelnym, bo Kto właśnie tego nas y, zachęcił, żebyśmy się odzywali kiedyś po, hmm. no, w, kiedy jest po prostu luźniej, tak, hmm. tej pracy, tyle nie ma. No, ale jest, jest na pewno takie ciekawe zagadnienie, nawet już abstrahując od kwestii piwnej, to właśnie nawet od kwestii zarządzania. tak Taki właśnie moment, kiedy twój mały biznes, takie twoje dziecko, tak. prawda, nagle staje się czymś tak popularnym i tak rośnie. I z jednej strony, no oczywiście, prawda, że, że zależy ci, czy, czy chcesz, żeby um, jak najlepiej z tego skorzystać biznesowo, ale z drugiej strony, no nie chcesz, żeby to po prostu poszło w taką komercyjną stronę. Już wiesz, to jak z takimi gwiazdami, nie wiem, muzyki, że pop czy coś, że w pewnym momencie wybucha popularność <grym> tak. i nie wiesz, jak sobie z nią poradzić. Więc idziesz w narkotyki, w alkohol, <grym> ciwki. Myślisz, że to o się. To, że to Albo jesteś silny, mądrze <grym> potrafisz zarządzić i budujesz na tym sukcesie. No właśnie, ale tak naprawdę to wydaje mi się, że jest trudno naprawdę złapać środek w tym wszystkim. Właśnie na tym polega... To fakt, żeby nie być zlinczowanym przez... Że jakąś dużą grupę. Dokładnie, że na co się nie zdecydujesz, to po prostu znajdzie się grupa, która po prostu cię zjedzie w tym twoim wyborze, a tak naprawdę jeżeli będziesz próbować zadowolić wszystkich, to się skończy tak, że nikt nie będzie zadowolony. No właśnie, może to jest Więc... ta konkluzja, że trzeba się pogodzić z tym, że zawsze będzie ta grupa poszkodowana jakąkolwiek decyzję, byśmy nie podjęli. No a jeszcze dodajemy no do tego, gorszym, że w albo w najlepszym wypadku tą grupą bę... będą pracownicy browaru i jego właściciele, hmm. Nie, jeszcze do tego można dodać, że ok, o ile w innych browarach różne opcje wchodzą w grę, no to na przykład w przypadku tego Cantillon, na przykład przeniesienie się do większego miejsca w ogóle nie no ma... Właśnie, właśnie, taki jakby ktoś o tym myślał. Nie ma, nie ma tym szans, myślał. Szans, tak. Magia lampików polega w dużej, dużej mierze na miejscu, no tak. na browarze tutaj, które ma ponad 100 lat. Oni też już bodajże jedną halę hmm. na tej, przy tej ulicy kupili, gdzie są wstawione beczki, ja myślę, oni tam ja piewa piwa leżakują i fermentują. I nie, i akurat na przykład stworzeniu większego takiego tasting roomu właśnie, jakby nie miałbym nic przeciwko, jakby, że wycieczki by były cały no czas właśnie. po browarze, a na przykład, nie wiem, parę budynków dalej właśnie byłby tasting no, to też room. To właśnie jeszcze jedna rzecz a propos, że no reagowanie w przypadku szczególnie browaru ważącego lambiki, czyli piwa, których czas leżakowania, no w przypadku Podstawowego dynamika to jest przynajmniej rok, ale w przypadku, żeby otrzymać HES, musimy mieć piwo trzyletnie, więc tutaj y, dynamika na jakiekolwiek y, bodźce mm. no jest mocno opóźniona. Tak. To nie jest tak, że jednego dnia pomyślimy, że coś zrobimy i można to generalnie wdrożyć w życie, tylko to jest proces, który właśnie tak naprawdę efekt Span. będzie miał po, po trzech latach, czterech, mm. a no reagowanie na hype y, to jest coś, co m, musi się odbyć w właśnie ASAP, tak? Mm. No więc jeszcze ciekawym takim zjawiskiem, którym tylko wspomnimy, nie będziemy jak się tym, na tym rozwodzić, jest to, że no między innymi um, są różne grupy piwne, które się zajmują albo wymianami, albo, albo sprzedażą, um, odsprzedawaniem piw um, i są, są i polskie, i amerykańskie, wiem, grupy, no, które sobie założyły właśnie w związku z tym taką trochę wylanie frustracji przez browar, tym, że um, jakby mają taki okres, że nie pozwalają... Na, tak, tak na, się nazywa? No, nie, no tak. Prawdziwy. <laughs> że, że po prostu nie, nie wystawia się po prostu w tak. najnowszych. Tak? No to jest kroplą w morzu potrzeb mm -hmm. tak naprawdę i kroplą w morzu zwalczania problemu, no jest takim bardziej symbolem. Tak, no jest symbolem na takiej zasadzie, że jakby szanujemy taki, taką opinię browaru i taką potrzebę i, i będziemy się tego stosować Co nie zmienia faktu, że ja jestem pewien, że ten handel nadal kwitnie, tak? No, on kwitnie, czy i, to jeszcze bardziej pod stołem. I nie? właśnie, i, i pytanie tylko, czy takie działania y, sprawiają, że y, te piwa tak naprawdę nie osiągają jeszcze wyższych cen tak naprawdę i właśnie ci ludzie, którzy to kupują tylko i wyłącznie do zysku nie, um, nie, nie, korzystają, nie korzystają tylko na tym, tym lepiej, bardziej. Tak, tak, tak to um, jest taki paradoks. No. no ale z drugiej strony to trudno kogokolwiek o to winić, tak, no bo no znowu naprawdę. kto za to ponosi odpowiedzialność. Także um, temat jest jak jak wydaje mi się, że jak rzeka, pokazać, rzeka e, Jak rzeka senna, um, e, Długi i skomplikowany, złożony. złożony. Nie ma prostych tak. odpowiedzi tutaj. Nie ma prostych odpowiedzi. Nawet nie ma prostych pytań. Znaczy, pytania może, okej, okay, pytania <ścoughs> są proste, ale nie ma prostych odpowiedzi cały czas. Um, oczywiście, dawajcie znać, co myślicie właśnie o, o tych różnych zagrywkach browaru Cantillon. Bo... Zagrywkach? No już nie, nie nazywam tego zagrywkami. Nie, okej, okay, nie ale ra, reakcjami browaru tak. Cantillon na, na obecną sytuację i, i co sami o tym myślicie? Kto nie był w Cantillon? Nie, mnie. No zachęcamy, zachęcamy. cały czas, także żeby ktoś na odebrał nie odebrał. Wcale jest... nie jest tak, że są wszyscy nieprzyjaźni, <laughs> tylko jakby no, nie, nie... Miejcie na uwagę jakby właśnie to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, że jakby... Właśnie, no, macie dobry kontekst tutaj. Nutkę, nutkę zrozumienia tak? że stworzyliśmy um... taki kontekst, który w razie czego pozwoli... Trochę tłumaczymy tutaj Wyś wyświadczamy przysługę. No. Zresztą no, trudno się trudno to, to zignorować, jak się właśnie widzi, jaki jest tam przerób tych ludzi na tych wycieczkach i tak no, dalej. To widać po prostu, że, no, że to miejsce no, nie jest przystosowane, ani nie jest stworzone pod taką ilość ludzi takie zainteresowanie. Dokładnie. Także, em, wszystkiego dobrego. Em, e... Nie wiem, kiedy ten odcinek jest nie więc nie wiem, czy on nowego roku czy wysokich świąt, ale... No, gdzieś coś koło tego. Ale jeżeli jeszcze nie wyżyczyliśmy żadnym, to życzymy. Stay tuned in Belgium, e, bo odcinków belgijskich będzie jeszcze cała masa. I to by było na tyle. Tylko nie odcinki belgijskie. Nudna Belgia. Cześć. A wiemy w ogóle o czym chcę mówić?